Silny wiatr uszkodził dach części szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim na Lubelszczyźnie, mówi dyrektor placówki Marek Zawada.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 też przekształcili.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 dacie jej biały kuperek, rzeczywiście. Tak jest. jest e, i, a, a teraz na przykład jest bardzo ciekawe odkrycie związane z kleszczami, że okazuje się, że ich, pa, ich pancerzyki chitynowe hit, działają trochę to technologicznie jak pendrive. One zapisują informacje na przykład o zmieniającym się klimacie, zmieniających się warunkach, e, w których żyją. Więc to jest w ogóle niesamowita sprawa. Nie wiadomo jeszcze, e, co z tych kleszczy, które tak wyklinamy i się, i się ich boimy,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 a więc soty na walijki. Rzeżucha przecież jest fantastyczną e, rośliną, bardzo zdrową. A właśnie, którą... a my tą rzeżuchę traktujemy tak jako ozdobę. Tak Jak ozdobę, dokładnie. A przecież posypywanie, e, no właśnie chociażby tych jajek, ale też pastka napkowych różnych, past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 co godzinę na kilka minut, żeby zrobić parę kroków, już bardzo fajnie działa nam e, na wyrównywanie tej e, glukozy. I w święta jak najbardziej jest to super pomysł, e, żeby zacieśniać więź z, z rodzinne, żeby spędzić trochę czasu w tej budzącej się do życia e, przyrodzie, czyli tutaj taki element m, e, terapeutycznego kontaktu z naturą, bo przecież wiemy, że ona też działa na nas bardzo dobrze, e, że może regulować e, stres między innymi, e,